Sobotni wieczór, jak zwykle o tym czasie, powstaje z sieci wzięte. Mi się nie powstał. Ostatnio jakieś przestoje w nagrywaniu, taki z sieci wziętej, jak i w energetyce, tylko ewentualnie taką formę mini, zachciało mi się może nagrać. Dlaczego? Ktoś by zapytał. No Jakiś impuls zewnętrzny był no tym impulsem była jedna dziewczyna tak, pozdrawiam cię tutaj w tej chwili oczywiście ona wie o kogo chodzi tak i to był ten impuls myślę, że jutro powstanie z sieci wzięte po po tym jak no właśnie po czym Kilka spraw będzie do, do zrobienia. Jak jak się uda, to ta powstanie coś i, i będziecie mogli posłuchać. Dzisiaj rozmawiałem z Rafałem i jakiś jest licznik odrzuceń, czy coś tam dziwnego na statystykach w Google. Z sieci wzięte ma 96%. No więc więc bardzo ciekawie. No ale jak to mówił Skvarr, statystyki są do dupy i na statystyki nie należy zwracać uwagi, także nie zwracam uwagi. Z nowości, z dzisiejszego dnia założyłem blipa, właśnie blip. No, oczywiście po wysłuchaniu bez nazwy podcastu bez nazwy. Jakoś ostatnio byłem sceptycznie nastawiony do wielu rzeczy do tego także słyszałem o tym wcześniej, ale teraz jakoś przekonałem się i, i założyłem. Także możecie wejść na, na, mój, na, mój, na moją stronkę, nie wiem, czy jak to się nazywa, energetyk.blip.pl bodajże, tak, to chyba jest. Jeszcze sprawdzę dla pewności, jak to wygląda, bo dopiero to poznaję i, i nie wszystko wiem. Tak, energetyk.blip.pl, zapraszam. I do usłyszenia, mam nadzieję, jutro.